Jest sobota, 20 kwietnia 2019 roku. Słuchacie właśnie 234 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Wasze króliczki wielkanocne, czyli Hubert Mandos-Pandowski. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Michał Dżagiankowicz. Cześć. Cześć, witam Was panowie, witam wszystkich słuchaczy. I Szymon Szymański, czyli ja, witam również. Spotykamy się dzisiaj z wiadomych przyczyn. Mamy sobotę wielkanocną, jutro wielkanoc, w poniedziałek z dyngus Postanowiliśmy więc kontynuować naszą dotychczasową tradycję i przygotować dla Was omówienie dwóch horrorów wielkanocnych. Przy czym tym razem zmieniliśmy odrobinę, tak ociupeńkę, nasz modus operandi i zamiast kolejnych produkcji a, jakby to ująć, no, z całym szacunkiem dla Łukasza Skóry, ale klasy RZ wybraliśmy dwa tytuły, które w 1999 roku zyskały, myślę, niemałą publiczność, chociaż spotkały się w sumie z różnym przyjęciem, o czym zresztą pewnie też dzisiaj porozmawiamy. Jednocześnie Chciałem zaznaczyć, że właśnie w tym roku nasz ekspert naczelny od kolegów świątecznych Mando zlitował się nad nami wszystkimi, ale za rok czeka nas chyba najgorsza Wielkanoc ever po prostu. Rozopowiada się tak koszmarnie, że głowa mała. Już mam przygotowane filmy, w których same zwiastuny robią lobotomię, wysyłają na onkologię no i po prostu, no to, to ja teraz się śmieję, ale to jest taka reakcja ogromna, uwierzcie mi. A jeszcze wiesz, jeszcze dużo się może zdarzyć tak naprawdę, jeszcze, jeszcze może może wybierzemy coś lepszego. No i cały czas wszyscy tutaj liczymy, że tak jak w tym roku twórcy trylogii Banyman no, dali ciała i nie zaserwowali nam czwartej części, dlatego... Taki podcast, a nie inny. Tak, no ja liczę, że ta czwarta część się pojawi i jeszcze trochę przemodelujemy ten nasz plan na następny rok. W tym roku wykonujemy to, co zapowiadaliśmy rok temu pod koniec. Za mną to chodziło już po głowie od jakiegoś czasu, bo te filmy o morderczych królikach były ciężkie i one już powoli męczyły i po trzech takich podcastach ja, ja już rok temu mówiłem o tym, żeby zrobić to na zasadzie horrorów religijnych. Nawet niekoniecznie jakoś silnie związanych z Wielkanocą, no bo te króliki mhm. też nie były. Omówiliśmy sześć filmów, z czego dwa były wielkanocne tak naprawdę w tych trzech podcastach. Ale żeby tematyka religijna, no Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim i tak naprawdę wystarczyłby zwykły horror religijny, o ile nie obracałby się gdzieś tam w temacie jakichś konkretnych świąt i to już by pasowało. I ja już rok temu pod koniec podcastu to zapowiedziałem no i y, umówmy się, chyba odetchnęliśmy po obejrzeniu tych dwóch filmów. Naprawdę to była lekka przygoda. W porównaniu oczywiście z tym, co do tej pory mieliśmy. Mhm, ja nawet powiem, że to nasze combo, to nasze double feature na przyszły rok jest tak złe, że chyba nawet ja bym sobie życzył tego kolejnego buddymana, bo po prostu no nie, będzie ciężko. No każdy by sobie życzył. Nawróciłeś się, po prostu się nawróciłeś, tak jak Wielkanoc spowodowała, że... Nie, to po prostu, wiesz, jestem jak Wiedźmin, lubię mniejsze zło. <laughs> No dobrze, to przejdźmy do tego rocznego zestawu. Tak jak powiedziałem, cofamy się do roku do 1999 i pierwszym tytułem w dzisiejszym zestawieniu będą Stygmaty. Stygmaty w reżyserii Ruperta Weinreita ze scenariuszem Toma Lazarusa i Rika Ramarza. O czym ten film opowiada? Nie wiem, chcę coś o twórcach wspomnieć może, czy niekoniecznie? Ja się przyznam, że w ogóle nie sprawdzałem nawet, czy ci panowie coś więcej zrobili, więc nie mam nic o twórcach do powiedzenia. No, nie wiem, czy wyszperałeś jakieś ciekawostki, czy oni błysnęli czymś interesującym i czy jest, czy jest o czym w ogóle wspominać. Znaczy, ja wiem tylko, że Wainwright zrobił McGuire z 2005, The Fog właśnie, nie Mys, tylko The Fog. A tam ci panowie dwaj są mi raczej nieznani, też, więc niekoniecznie, ale nie wiem, może wykojarzyć jakiś jakieś starocie. Jesteście nie, trochę starsi, nie, nie. więc. Nie, nie, nie. Już odpowiedziałeś sobie na pytanie, czym będziemy rozmawiać o twórcach. A ta de facto akurat słaba była z tego, co pamiętam. No ja też odpadłem, szczerze mówiąc. Nie, wiesz co, przejrzałem jego filmografię, to dużo nie zajmuje czasu, to są same wideo shorty i e, jakieś e, epizody, jakieś telewizyjne rzeczy, e, głównie też wideo shorty. On chyba nie nakręcił zbyt wiele filmów, nie wiem, czy czy, czy, czy, czy coś poza tym tak naprawdę. E, tutaj bardziej aktorzy teoretycznie, no bo e, to jest teatr dwójki aktorów e, w roli głównej gra Patricia Arquette, która jest, e, pochodzi z takiej dużej aktorskiej rodziny amerykańskiej, coś jak Boldwini, czy czy Estevezzi. Prywatnie była żona Nicolasa Cage'a i o. siostra mm, Duego z serii filmowej Krzyk on się nazywał chyba David Arquette jeżeli dobrze mm -hmm. pamiętam jeszcze tak, tam tak, chyba tak. jest David trzech, czy, mm -hmm. troje czy czworo aktorskiego rodzeństwa ja nie kojarzę kto, w, tym, kto w, w czym grał, ale na pewno widzieliśmy każdego gdzieś, natomiast Gabriela Bern, nie wiem czy to się tak czyta no z twarzy kojarzę, ale ja nie jestem w stanie też powiedzieć tak nie mam, nie mam żadnych odczuć jeśli chodzi o, o tę postać, o tego aktora w sumie jak ja o tym wspomniałeś, że rzeczywiście Patrycja przecież debiutowała w Koszmarze z ulicy Wiązów w trzeciej części, a potem jeszcze grała między innymi w Zagubionej Autostradzie, a znowu Gabriel Bern to było dla mnie duże zaskoczenie, bo przecież on grał w dziedzictwie, w w ubiegłym roku. No ale to ostatnie, ale to wydaje mi się, że to jest akurat aktor, który zrobił jakąś tam sporą karierę, to może to nie jest nazwisko takie, które gdzieś tam wszyscy będą kojarzyć po prostu naturalnie, ale myślę, że jak ktoś go zobaczy z twarzy, to od razu skojarzy, że to jest naprawdę aktor, który ma za sobą wiele ról, też często w całkiem niezłych filmach, nie tylko tego tych klasy B, VHS-owych, ale, ale także takich porządniejszych produkcjach, także no to na pewno są jakieś tam rozpoznawalne nazwiska. Znaczy on ma filmografię dużą, ale tak naprawdę jak go kojarzę z takich większych tytułów, tylko z Podejrzanych Singera i niczego więcej w sumie. No ale tam właśnie też no, ważna rola, więc... Okej, okay, No ale dobra, no mamy właśnie w takim razie Patrycję i Gabriela w Stygmatach. Ale o czym w ogóle jest ten film? No Tytuł myślę, że może już wam całkiem swoje podpowiadać. Mamy bohaterkę, która odkrywa na swoim ciele stygmaty. Jest to fryzjerka Franki Page. To imię Franki też oczywiście nie jest bez znaczenia, bo to nawiązanie do świętego Franciszka z Asyżu. I nasza fryzjerka pewnego dnia w trakcie kąpieli doznaje jakiegoś takiego ni to ataku, ni to wizji i w ramach właśnie tego dziwnego wydarzenia na jej przegubach pojawiają się rany. Rany na wylot właśnie jak po przebiciu wielkimi, grubymi gwoźdźmi. No i dziewczyna trafia oczywiście do szpitala. Ciężko jest wyjaśnić tę sytuację. Lekarze podejrzewają, że może sama próbowała się okaleczyć, no ale jednak umówmy się, no to nie byłoby proste w takiej konkretnie formie. W trakcie... Kolejnej tego typu sytuacji, gdy pojawia się kolejny stygmat, świadkiem tego wydarzenia jest pewien ksiądz, w związku z czym sprawa trafia, informacja na ten temat trafia do Rzymu, do Watykanu, i tam specjalna sekcja księży wysyła ojca Andrew Kiernana, by zbadał sprawę Franki, by przyjrzał się jej bliżej, a jest to naukowiec i ksiądz zarazem, który właśnie specjalizuje się w obalaniu takich y, zmistyfikowanych cudów, czyli jeżeli ktoś informuje, że gdzieś na świecie pojawił się cud, no to tam jedzie Andrew Kiernan i sprawdza, czy naprawdę doszło do czegoś nadprzyrodzonego, czy może jest to tylko mistyfikacja. No i właśnie oczywiście ta sprawa będzie dość skomplikowana i będzie też pewnego rodzaju próbą dla naszego księdza, no i też dla naszej Franki, a jeszcze istotne jest to, że ksiądz przecież nie uznaje czegoś takiego jak stygmaty u ateistów, a właśnie Franki przyznaje, że jest osobą niewierzącą, co też tę całą sprawę jeszcze komplikuje. No i na początek może podzielimy się takimi ogólnymi wyrażeniami Powiedzcie, wciągnęła was w ogóle ta historia? Czy to było to, czego się spodziewaliście? Ja, ja jeżeli mogę, to bym przejął na początek głos, bo mhm. ja wam powiem, że dla mnie to było o tyle ciekawe doświadczenie, że Stygmaty to był jeden z tych filmów, które ja od wieków chciałem obejrzeć. Dlatego, że nie wiem, czy wy to pamiętacie, ale kiedy on się pojawił w tym 99 roku, to jemu towarzyszył w Polsce w sumie dosyć sporego kalibru skandal. W sumie nie ma co się dziwić trochę na wymowę, patrząc na wymowę, na to co dostajemy w tym filmie i patrząc na to w jakim kraju żyjemy, no ale gdzieś tam trochę tego skandalu udało się nakręcić myślę i pamiętam, że no, ja jeszcze wtedy jakimś starym baranem nie byłem, ale już horrorami się interesowałem i ja nawet chciałem iść na to do kina. Ale nie dotarłem właśnie z powodu tego skandalu. Trochę tam rodzice też przerażeni, co to za jakieś dziwaczne rzeczy są, na to krzywo się patrzyli mimo, że mówię, już w hororach wtedy jakoś tam siedziałem. No i wiecie, nie obejrzałem tego, tego filmu premierowo, a później on mi zupełnie uciekł i ja przez lata miałem w głowie wizję takiego filmu jakiegoś mocnego i skandalicznego, i byłem bardzo ciekaw tego sensu, tego, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, no bo wiecie, to, to jest trochę tak, że ten horror religijny to jest te specyficzne specyficzny rodzaj horroru, który no, do, nie, do nie wszystkich trafia. Ja osobiście w ogóle bardzo lubię te, te horrory z religią w tle i miałem naprawdę długi okres w życiu, kiedy oglądałem tego mnóstwo i to wszystko powodowało, że miałem jakieś tam oczekiwania. Nie, nie powiem, że jakieś bardzo duże, no bo też nie ukrywam, że przed seansem usiadłem i trochę o filmie poczytałem i ku mojemu zaskoczeniu nagle się okazało, okazało, że ten film wywołał tyleż jakiś tam mały skandal, ale to raczej w Polsce niż na świecie, bo ogólnie jak się przejrzy recenzje, no to on miał przekoszmarne recenzje. Naprawdę, to, to ja byłem w ciężkim szoku, że ten film był tak bardzo objechany. No i to wszystko spowodowało, że trochę nie wiedziałem, czego się tak naprawdę spodziewać. A sens był dla mnie dosyć bezbolesny, i rozumiem trochę skąd się ten skandal wziął Polsce i rozumiem też trochę te negatywne recenzje, bo ten film jest w sumie dosyć głupi, fabularnie można powiedzieć, czy się nie trzyma, nie trzyma się kupy, ale paradoksalnie mimo, mimo tego wszystkiego, to dla mnie ten sens przybiegał zupełnie bezboleśnie ja bym powiedział nawet, że momentami się bawiłem całkiem nieźle jest to taki horror, który pachnie latami dziewięćdziesiątymi od samego początku, jak widzimy te wstawki na dyskotece jeszcze z muzyką Bilego Korgana, ze Smashing Pumpkins, co, co mi jakoś uruchomiło w mózgu negatywne skojarzenie od razu z tańcem umarłych <śmiech> i, i mistrzami horrorów tym przekoszmarnym odcinkiem, no ale jakoś od początku mi to tak zapachniało latami 90. I, i naprawdę ja całościowo oceniam ten seans w miarę pozytywnie, chociaż ja się zaskoczyłem, bo paradoksalnie, mimo że tutaj mamy trochę jakichś takich mocniejszych scen, to o czym też może pewnie więcej zaraz powiemy, to ja całościowo ten film to widzę bardziej jako tak, takiego protoplastę tych wszystkich filmów i, i książek ze spiskową teorią dziejów, które Dan Brown tak bardzo mocno spopularyzował no, 5-6 lat później tak naprawdę i co się zaczęło od kodu Leonarda Da Vinci co nam zaowocowało właśnie bardzo dużym wysypem wszelkiego rodzaju klonów, tego rodzaju opowieści no, tyle ode mnie no, ogólnie no, tylko tyle? Ten tak jak zwykle, kurde, gadał pięć minut, tysiąc tematów poruszył. Miał w skrócie na wstępie powiedzieć. Dobra, ja ten film widziałem kilka razy. Widziałem go tam na początku wieku, teraz do niego powróciłem po czasie. Też zastanawiałem się oglądając co Jerry na to, bo też miałem skojarzenia z Tańcem Umarłych. Mnie strasznie wkurzał ten taki chaotyczny momentami e, montaż. Jakieś tam mamy spokojną scenę, nagle ona do, doznaje tych stygmatów i, i jest taki taki chaos, jeden wielki krzyk, y, y, jakieś takie o, ostre sceny. Piła, ten film nie? Że tak skacze wszystko. No, no tak, no tylko, że wiesz, w pile to pasowało, a no, tutaj nie, tu niekoniecznie. Nakręcony ten film jest dziwnie. No, ja, ja nie zdawałem sobie sprawy, że on ma tak złe recenzje. Dla mnie to jest absurdalne, ta, tak nisko oceniać ten film, a, aczkolwiek ja go nie oceniam jakoś szalenie wysoko. To nie jest jakoś super dobry film. Nie? Oglądało mi się to w miarę bezboleśnie, widziałem setki filmów sto razy gorszych, ale to jeszcze o niczym nie świadczy, nie? Pytanie, czy te, czy te złe recenzje nie są właśnie spowodowane trochę tym, co mówisz, Jerry, czyli tymi kontrowersjami, chociaż ja wam powiem, że ja się nie do końca zgadzam, żeby ten film był kontrowersyjny. Tutaj jest dość kontrowersyjna postawa kilku księży, ale z kolei główny bohater zachowuje się pozytywnie, a ta wymowa tego, tej, tej zaginionej, odnalezionej Ewangelii z prawdziwymi słowami Jezusa, jak dla mnie ona nie jest, ona, ona nie wiem, nie przekreśla na przykład Kościoła.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 W tym filmie, natomiast jeszcze nawiązując do tego, co mówiłeś, że to nie do końca nie, niekoniecznie jest horror, że to jest tak, takie trochę w, w stylu te, te, tutaj do Dana Brauna, porównałeś. Ja do pewnego momentu też myślałem, że to nie do końca jest horror, ale z drugiej strony kurczę. Dla mnie ten film to jest takie trochę odbicie, nie wiem, egzorcysty na przykład. Tam mieliśmy dziewczynkę opętaną przez demona, tu mamy osobę niewierzącą, która zostaje w pewien sposób opętana przez Boga albo coś związanego silnie z wiarą. Ja wiem, że takich przykładów jest pełno gdzieś tam w Biblii jako, jako, ale, ale wiesz, to mamy osoby wierzące, silnie wierzące. Tutaj mamy osobę niewierzącą, osoby, która tego nie chce i to, i to jest nieprzyjemne, niemiłe. Dla mnie w momentami wyglądało też, jakby była opętana przez demona tak naprawdę. Chociaż nie wiem, czy to, czy to tak naprawdę pasowało do, te, do tej całej opowieści, to już inna sprawa. Ale no, to była taka, taka wiesz, niemiła, nie, niepokojąca historia. O, o, obserwowaliśmy osobę, która doświadczała rzeczy, których nie chciała do tego. E, jej ciało było ranione dość brutalnie. Ja wiem, że to jest takie naciągane mocno, ale, mhm. ale ja tam bym to jednak lekko przyszył do, e, do tego gatunku. Natomiast o, to, co mogłoby być tutaj kontrowersyjne, to to, że właśnie osoba niewierząca doznaje stygmatów. Nie wiem, czy to dobrze mówię, czy to się doznaje, bo to jest chyba jakiś tam fundament wiary, że, że, że stygmaty objawiają się ludziom właśnie silnie wierzącym. Także to, to mogłoby być takie trochę bulwersujące, ale czy kontrowersyjne, to, to też... Ci mi się wydaje, że wiesz, te, te kontrowersje to podejrzewam, że to raczej jest kwestia po pierwsze właśnie postawy tych hierarchiów Kościoła i, i to, to tak u mnie budziło te skojarzenia z Danem Brownem, no bo to u niego zawsze hierarchowie Kościoła to jest po prostu niczym jakaś sekta albo mafia czy, czy, czy coś w tym stylu, jakaś organizacja prawie przestępcza, która próbuje prawdę o czymś tam zachować. Dla siebie i ukryć przed światem, i tutaj oni tak działają. W zasadzie tutaj cała, cała ta podstawowa grupa, ci szefowie, ojca kierna i tak dalej. I to jest znaczy jedna, jedna kwestia... osoba, nie, która trochę manipuluje tam trzema innymi, no, no bo to nie jest to, grupa trzymająca władzę tak, tak, tak. jeden koleś. No ale szef jakby tego nie brać, wiesz, szef, to jest, to jest jeden z tych kontrowersyjnych elementów, a druga kwestia to jest sama kwestia tej Ewangelii, bo to co ty mówisz, to ja się absolutnie z tym zgadzam, zresztą to nie wiem na ile wy doczytali cokolwiek o, o tej Ewangelii, bo ja trochę stwierdziłem, że muszę sprawdzić ile tam w tym jest prawdy, i to jest trochę tak, że oni trochę zmiksowali to, co w tej Ewangelii jest napisane tam w, mówię oczywiście Ewangelii jako o apokryfie, no bo ona jest cały czas nieuznawana właśnie przez Kościół katolicki jako, jako jedna z Ewangelii. Zmiksowano to, co tam zostało napisane w różnych miejscach tak naprawdę trochę, żeby osiągnąć taki efekt bardziej kontrowersyjny, ale Wam powiem, że sam temat właśnie te, tego apokryfu to jest dla mnie fascynująca rzecz I, dla mnie to jest akurat duży plus, że coś takiego wykorzystano, bo naprawdę to jest coś, czego ja bym się nie spodziewał, bo tak naprawdę jak zacząłem o tym czytać, to to nawet z punktu widzenia nawet nie tylko religijnego, ale historycznego to jest po prostu no bardzo, bardzo interesujący temat. Nie? Bo, bo wiecie, mamy apokryf, który faktycznie wszyscy się zgadzają, że pochodzi z początku tych, tego nowego już nowych tysiącleci po Chrystusie i tak naprawdę wszyscy się też zgadzają, że ma wiele części wspólnych z tymi kanonicznymi Ewangeliami. Z drugiej strony właśnie ma jakieś takie segmenty, które trochę nie przystoją do, do tych ogólnie przyjętych wierzeń. No i to, to naprawdę pod kątem wyboru tego konkretnego motywu jako fundament dla, dla filmu, to wydaje mi się, że to jest ciekawa rzecz, natomiast to, co wspomniałeś, mam do tym opętaniu, że to jest coś na kształt egzorcysty, to to jest to, co ja powiedziałem, że on jest trochę głupiutki ten film, bo... Ja wam powiem, że nie wiem, czy nie mieliście takiego poczucia w trakcie seansu, że im bliżej końca, im bardziej to było, stawało się jasne, jakby co za tym wszystkim stoi, że to nie jest żaden demon, tylko że to, to w zasadzie jest boska siła, no to przecież to fundamentalnie nie ma sensu, bo stygmaty to jedno, ale przecież tam jak mamy te horrorowe sceny, tych ala opętań i tak dalej, tak dalej, no to, to są emanacje typowo kojarzone z demonologią, nie, a tutaj teoretycznie mamy opętanie takie, które powinno być, no nawet nie opętanie, tylko mamy coś, co teoretycznie powinno być tak jako przejaw duchowości, a jest nam zaprezentowane jako przejaw opętania, no co, co mówię, dla mnie się fundamentalnie gryzie ze sobą. Hmm, dobra, bo mnie zagadujecie, ja się muszę trochę wciąć. To tak, po kolei. Najpierw ten odbiór negatywny. Ja też jakoś... Znaczy, ja ten film, nie mam pojęcia, czy ja go widziałem, bo wydaje mi się, że niektóre sceny kojarzyłem skądś, ale może mylę z czymś innym w całości raczej nie, albo totalnie wypadłem to ze świadomości. Może gdzieś w telewizji kiedyś leciał. Trudno mi ocenić. I teraz podchodziłem do niego tak bardziej na świeżo, nie? no i obejrzałem tak właśnie też w miarę mi się podobał potem spojrzałem na te recenzje ja wam nawet wklejałem teraz tuż przed nagraniem nie jeszcze na czat, jakieś tam cytaty i właśnie czytamy w tych recenzjach na metakritiku tak są albo całe teksty, linki do nich albo jakieś tam fragmenty no i na przykład recenzja jedna w skrócie, tak, te takie ale właśnie zajawki co jest krwawe i pełne dziury stygmaty czy tam druga jedynym pytaniem które zada sobie publika w trakcie oglądania tego filmu no to what the fuck Rolling Stone Peter Travers dla Rolling Stone pisze w wolnym tłumaczeniu, że powinno być specjalne miejsce w piekle dla ludzi, którzy wytwarzają pochodne śmieci, podobne do tego śmieci i udają, że prowadzą ważne śledztwo w sprawie korupcji w Watykanie, więc jednak ten wątek kościelny był odbierany jakoś kontrowersyjnie, tak aż dziwacznie kontrowersyjnie i cóż no... Trochę mnie to też dziwi, bo no to jest taki trochę bieda Dan Brown. Rzeczywiście mamy tam jakąś tam teorię spiskową. O, ach, ta Ewangelia to jest rzeczywiście ciekawy wątek, jak Jarry zauważył. Ale ten film przecież podchodzi do tego tak bardzo luźno w ogóle przekłamuje takie fakty oczywiste. Na przykład e, film cały czas nam mówi przecież, że to jest e, Ewangelia po aramejsku, tak napisana i potem też mam aramejski na ścianie, a potem czytamy właśnie w ciekawostkach czy w wywiadach z, tam, z twórcami, e, że e, na ścianie tak naprawdę jest jakiś tam stara wersja hebrajskiego, no bo wyglądała bardziej mistycznie od aramejskiego. A tak no, ale to... wiesz, ale to jest coś, co często, jak masz jakiś bełkot techniczny, matematyczny, to to zazwyczaj nie ma sensu w filmach, nie? rzadko kiedy to faktycznie ma sens. Znaczy tak, ale chodzi o to, że ta Ewangelia to w ogóle była napisana w jakimś na rzeczu egipskim czy czymś takim. W sensie wiesz, ten film nawet nie trzyma się takich podstawowych faktów, więc traktowanie go jako jakiegoś ataku na Kościół, a nie po prostu fikcyjnej fabułki, takiej wiesz, no gatunkowej po prostu, jest no dosyć głupie, skoro on nawet nie stara się tak, trzymać właśnie blisko faktów tylko się luźno czymś zainspirował, zmiksował to z czymś innym i, i tyle i się tym bawi troszkę. Właśnie ta cała gatunkowość, ona mnie w miarę wciągnęła ale rzeczywiście jak tak teraz o tym mówi to trochę mi psuje ten film bo rzeczywiście to nie ma za dużo sensu, ale śledziłem się to z przyjemnością. Tak naprawdę jedyny problem jaki miałem tak stricte z tym co widzę na ekranie w trakcie seansu to fakt, że obserwujemy wątek romantyczny Między bohaterką, która ma 31 lat, ale według filmu ma lat 23, a innym bohaterem, który ma lat 49. I do tego jeszcze tutaj ta fryzjerka, tu ten ksiądz. Ja tego totalnie nie czułem, to mi się wydało takie nienaturalne. Tak, ja nie czułem chemii, tylko na zasadzie scenariusz mi tak mówi. To był jedyny zamieszkanie. No ale to nie ma chemii ostatecznie. Nie? To jest. Coś tam pomiędzy nimi jest, ale, ale, tej chemii tutaj nie ma, no. Ona, ona, on jej się podoba, to, to nie jest naprawdę, wiesz mi, Szymas, nowość, że kobiecie 20 dwudziestoletniej podoba się jakiś 40-letni, szczególnie kobiecie z problemami, która tutaj, jakiegoś poważnego mężczyzna nagle spotyka. On ma trochę kryzys wiary i, i w ogóle kryzys wszystkiego. W ogóle on, on mówi nam, że zaczął być księdzem, dlatego wcześniej był naukowcem przecież i coś go skłoniło do tego, by być księdzem, a a teraz zajmuje się tylko i wyłącznie obalaniem wierzeń i, i jak ma wiara w nim przetrwać, gdzie, gdy, gdy jego zadaniem jest obalanie w tej wiary, ale tu nie dochodzi do romansu pomiędzy nimi. Dla mnie to grało. To jakoś tam na, na tyle było na granicy, że okej okay, jak dla mnie. Ale wiesz, chodzi mi o to, że pierwsze spotkanie oni nie wiedzą w ogóle tak, że ona nie wie, że on przyjechał po nią do niej, tak, że ma zbadać tę sprawę czy coś, przychodzi ksiądz do No i się jej spodobał. I spodobał się wszystkim dziewczynom. Spodobał się wcześniej prostytutką w Rzymie, no, to widać przystojny mężczyzna najwyraźniej dla nich był. No hmm, to nie wiem. No ale spoko, dobra, rozumiem, to może ten. Natomiast to, co mówicie o tym opętaniu, to znaczy, dla mnie w ogóle, bo, bo tak jak mówisz, że to powinno być duchowe, wiesz, osoba niewierząca doświadcza duchowych rzeczy, to też jest niemiłe, nie? No ale potem faktycznie to się zamienia w takiego demona dziwacznego z białymi oczami, taka przynajmniej jedna scena jest, czy, czy dwie. I to jest głupie. Do tego ja na przykład, nie wiem, czy film w którymś momencie wyjaśnia dlaczego to ta kobieta konkretna została opętana? Ruszaniec. No na początku to A, jest... Dobra. No dobra, dobra, dobra, dobra jeszcze wspominacie o egzorcyście ja wam powiem, że ja miałem bardzo mocne skojarzenie z egzorcystą, jeżeli chodzi o grę świateł jak tam zwłaszcza mamy to, to auto, które tam jedzie nocą i tak dalej to te światła mi się totalnie skojarzyły z ujęciami dosłownie z egzorcysty, jako właśnie element wizualny no mo możliwe, no wiesz widać, że tutaj czerpano z dorobku gatunku nie to nie jest film, który próbuje coś zrewolucjonalizować tylko po prostu no, bawi się schematami i, i tyle. No, według mnie to naprawdę no, jest całkiem przyzwoita rozrywka, jak się przymknie oko na, na różnego rodzaju głupotki to, to naprawdę myślę, że można się na nim całkiem, całkiem dobrze bawić i tyle. Hmm. Czyli co, wszyscy umiarkowanie polecamy, tak? No czy polecamy? No dla mnie to nie jest nic, co ja bym jakoś nie polecił. Znaczy, no. Można obejrzeć, ale to, to dla mnie to nie jest dobry film i realizatorsko. I, i fabularnie niczym nie jakoś tam, nie no, no jest do obejrzenia. Wybrałem go pod te święta, on nie jest filmem wielkanocnym, tutaj nie ma y, silnych nawiązań do Wielkanocy, ale sama tematyka jak dla mnie y, już nawet, wiesz, pomijając to co mówiłem na początku, że horror religijny to już jest jakieś tam nawiązanie do Wielkanocy, no tutaj mamy stygmaty. Stygmaty są dość silnie powiązane z tym okresem. No, Wielki Tydzień, y, no dawno nie byłem w kościele, ale odprawia się drogę krzyżową, więc to, co doświadcza bohaterka jest jakąś konsekwencją tego okresu, więc ten, to, jest, to, to jest fajny film na ten okres, On no, na pewno lepszy niż jakieś tam bany the Killer Fink czy, czy inne tego typu perełki, które omawialiśmy, ale czy polecać, dla mnie to jest mocno przeciętny film, dość słabo wykonany, który da się obejrzeć bezboleśnie i tyle właśnie mnie się bardziej podobał przed tą naszą osobą, szczerze mówiąc, ze sobie uświadomiłem, że święty tłumacz tajnej tej Ewangelii, która ma być wymazana z historii świata, tak, okazuje się być demonem na moment, a potem mu przechodzi. No rzeczywiście to trochę psuje ten film. No ale dobra. Nie no, oprócz tego, że to jest takie dziecko lat dziewięćdziesiątych jeszcze, to spoko. No czyli prócz wszystkiego. Nie, dobra. Przechodzimy do następnego tytułu, który też właśnie premiera miał w 2000, boże w 2000. Który też premiera miał w 1999 roku, a jest to film Odkupienie, czyli Resurrection. Tym razem przenosi nas do Chicago. Mamy wczesną wiosnę, właściwie przełom zimy i wiosny i poznajemy detektywa Johna Perthoma. Detektyw John zostaje wezwany do dość makabrycznego morderstwa. Na miejscu okazuje się, że pewien 33 letni mężczyzna o imieniu Piotr, Peter został zamordowany i brutalnie okaleczony. Odcięto mu całą prawą, czy tam lewą, nie pamiętam jedną rękę właśnie w ramieniu. Na miejscu pozostał też pewien krwawy napis o treści on nadchodzi. No i nasz detektyw oczywiście zdaje sobie sprawę, że no to nie był przypadek, że to było bardzo świadome działanie, że ten komunikat, ten napis też zresztą był jakoś tam ukryty. Jest właśnie no informacją dla policji też, że to nie była pierwsza i ostatnia zbrodnia, tylko że czekają, że dojdzie do kolejnych tego typu aktów przemocy. No i wkrótce okazuje się że rzeczywiście. Giną kolejni mężczyźni, wszystkich łączą pewne cechy szczególne, każdy z nich też umiera w piątek i wychodzi na to, że najprawdopodobniej ktoś chce właśnie z części poszczególnych ciał odtworzyć ciało Chrystusa i chce tego dokonać przed Wielkanocą. Tak więc nasza policja z detektywem Johnem na czele musi się pospieszyć, by rozwikłać, co łączy dokładnie te Poszczególne postacie, kto może być kolejną ofiarą, i by złapać naszego psychopatę. Tutaj e, ja może zacznę. E, no, ten film jest no dużo lepiej skonstruowany, tak mi się wydaje, jest dużo bardziej spójny. Też ja go właśnie oglądam jako pierwszy z tego duetu no i przyznam, że totalnie mnie wciągnął. Ja widziałem go akurat kiedyś, ale też większość rzeczy zapomniałem i chociaż to znowu nie jest dzieło jakoś rewolucyjne, tak jak zresztą Jerry się śmiał u nas na czacie, to jest jeden, jedna z wielu prób naśladowania siedem Finchera, tak? Po wielkim sukcesie tamtego filmu powstało sporo kopii, czy też właśnie pojawiło się sporo naśladowców i no moim zdaniem Tutaj wszystko zagrało całkiem nieźle i ja od początku do końca odczuwałem silne napięcie, a kilka scen tak naprawdę mnie poruszyło, więc ja jestem bardzo na tak. Znaczy, Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, Szymasz, że ten film jest zdecydowanie lepiej skonstruowany i oczywiście dla mnie te skażenia z 7 same się narzucają, natomiast to, co w tym przypadku mnie zaskoczyło, bo ja o tym filmie nie wiedziałem nic tak naprawdę do momentu, kiedy Mando nam go nie podrzucił w sumie w momencie, kiedy nam go podrzucił, to już wiedziałem wszystko, bo można powiedzieć, że trochę, żeśmy sobie zaspoilerowali główny motyw tego filmu, ale mimo wszystko ja się szybko dałem wciągnąć, to po pierwsze, i po drugie on mnie zaskoczył w sumie dosyć mocno poziomem brutalności, bo już w zasadzie, nie wiem, po dwóch, trzech minutach jesteśmy na miejscu pierwszej zbrodni i ona jest naprawdę dosyć hardkorowo zaprezentowana i jak się w którymś momencie Momencie, nie wiem, pojawia tam bodajże trzeci trup, i, i mamy na liczniku chyba tam 15 czy 20 minutę, i wszystkie te zbrodnie są naprawdę e, mocno makabryczne i, i dosyć bezpośrednio pokazane, no to tak stwierdziłem, mhm. że twórcy no, nieźle tutaj sobie pokrywają z widzem. Ale to też może jest kwestia tego, że trochę z kolei teraz mam wrażenie, że jednak ten Maria Stillera z horrorem, który gdzieś tam właśnie na, na, na styku tych śledztw z seryjnymi mordercami się pojawia, to trochę ten gatunek, ja nie wiem, jest w odwrocie. Jakoś mam wrażenie, że nie za dużo tych filmów powstaje. Przynajmniej jakoś nowych tych tytułów nie kojarzę. Może tam poza tym Hallerizerem ostatnim, który kiedyś z Mando omawialiśmy. No ale i, i tak trochę mnie zdziwiło właśnie, że aż tak bardzo bezpośrednio tutaj idziemy. I całościowo ten film mimo, że on też nie jest jakiś oszałamiający pod wieloma względami, bo tutaj niektóre elementy konstrukcji tego filmu są dosyć przewidywalne i w dosyć przewidywalny sposób prowadzone. Ale mówiąc to, muszę przyznać, że ja, na przykład, na ten główny twist dałem się w sumie nabrać, dałem się złapać. No i ja też całkiem nieźle oceniam ten seans. A to jest na pewno jeden z najbardziej wielkanocnych w ogóle tak na marginesie filmów, <śmiech> które omawialiśmy w tej serii podcastów, także chociażby z tego względu warto się nim na pewno zainteresować. Ja tego filmu nie widziałem wcześniej, krążył mi cały czas po listach he, he, horrorów świątecznych i miałem go cały czas do, gdzieś tam z tyłu głowy do odhaczenia, to był mój pierwszy kontakt z tym filmem. Ja nie miałem aż takich mocnych skojarzeń z siedem jak wy, bo mnie się kojarzyło dużo... W, bardziej inne filmy. To znaczy, Wiem, że to jest zrobione według takiego schematu. E, nasi bohaterowie trafiają na różne miejsca zbrodni, ale ja mam wrażenie, że w latach 90 oglądałem mnóstwo tego typu filmów na VHS-ach. Mnie się to bardziej kojarzyło z milczeniem owiec, o czym wam mówiłem. Mamy morderce, który coś tam kolekcjonuje, zostawia jakieś ślady, a jednak w siedem to było przerabianie różnych grzechów i te morderstwa były dość wymyślne. Fakt, że tematyka religijna i na okej okay to może e, sugerować. Ale ja mówię, ja, ja na, taki, na, na tego typu kinie się wychowałem i dla mnie to był taki miły powrót e, do dość schematycznego filmu, ale przyjemnego. Mhm. Gdzie mamy właśnie e, jed, jednego policjanta z problemami, chociaż te jego problemy są tak uopatologicznie wyłożone, e, że to aż bolało, jak mamy tą retrospekcję e, w 5 sekund zrobioną. Mamy jego partnera Śmieszka, który rzuca dowcipami. Yy, mamy seryjnego mordercę, ich dwóch, którzy śledzą tego mordercę FBI, które próbuje się włączyć do sprawy. Okej, okay, potem mamy twist, który w sumie jest zaskakujący, chociaż ja przyznam, że no, wziąłem go pod uwagę, nie, nie, nie twierdzę, że przewidziałem i oczekiwałem, ale było to coś, co brałem pod uwagę. Ten film mnie, mnie w zasadzie nie zaskoczył niczym, ale to też, też trochę dlatego, że, że, że googlowałem go, więc, więc na przykład... To coś, co znajdują w końcówce, widziałem już na zdjęciu. To jest fantastyczne, fantastycznie zrobione. No to jest bluźniercze dosyć yy, dla, dla osób silnie wierzących i yy, też no... Yy, nie wiem, ale jest to mocna rzecz. Ogólnie przyjemny film, no. Mnie się to oglądało całkiem fajnie, całkiem przyjemnie. Jest i są mankamenty, ale to jest taki, taki, takie właśnie dziecko tej epoki. Eee, dla, mnie, dla mnie fajna rozrywka. A nie dałeś się zaskoczyć na morderstwo, do którego dochodzi w domu naszego detektywa, bo ja się tam totalnie dałem złapać. że Okej, okay, no już jak zobaczyłem pewną, w sensie miejsce zbrodnią, to załapałem, co jest grane, ale w pierwszej chwili ja to tak przeżyłem jak byłem w takim Czy znaczy, to jest w ogóle fajnie, to jest fajnie poprowadzone, bo oni słuchają tego nagrania i do ostatniej, to, to, to, to jest fajny twist, ale samo to nagranie nawet jest, fa jest fajnym twistem, bo nawet gdy on mm -hmm. wypowiada ostatnie zdanie, że zemszczę się na tobie, no to my myślimy o czymś innym, a on nagle kończy to zdanie i to faktycznie, to jest takie kurde, mm -hmm. nie? E, no dobra, to było fajne, no. No właśnie, ja mam wrażenie, że to jest masa takich y, mikro zaskoczeń i zwrotów akcji. Nawet jeżeli ten główny, znaczy główny twist, no w sensie ten związany z samą osobą Mardercy uda nam się przewidzieć, to nadal możemy się doskonale bawić w związku z innymi mniejszymi tego typu scenami. Ja po twistów to przypomniałem sobie, że nie powiedziałem nic o twórcach, tylko od razu do fabuły przeszedłem. Otóż ten film wyreżyserował Russell Malkahi. Nie wiem jakiego nazwiska przeczytać, ale to jest twórca nieśmiertelnego. Tak to było po polsku nieśmiertelny Highlander. Mhm. Jedynki i dwójki i Resident Evil zagłada mhm. i jeszcze ma, on reżyserował w sumie 124 filmy według IMDb, przy czym znów połowa to są teledyski, tak jak, tak, tak jak poprzedni twórca. Hmm. A za scenariusz odpowiadają Brett Mirman i Christopher Lambert, który zresztą wciela się tutaj w główną rolę, w naszego detektywa. No To było dla mnie pewne zaskoczenie, jak zobaczyłem jego nazwisko jako współtwórcę scenariusza, ale osobiście ja jak zobaczyłem, że on właśnie gra główną rolę, to, to się ucieszyłem, bo ja mam jakiś taki sentyment do tego aktora. To, nie wiem, to nie jest jakaś może wybitna postać na firmamencie kinematografii, ale przez właśnie te pozytywne skojarzenia z nieśmiertelnymi paroma innymi filmami, w których go widziałem w tamtej epoce, no to, to, to zawsze jakoś mi się przyjemnie też ogląda filmy z nim w roli głównej i tak naprawdę. Myślę, że się nieźle wywiązał ze swoich zadań. Może tam w wątku z tym synem, z tymi retrospekcjami trochę mi tam to nie grało i nie wiem, czy to było w ogóle potrzebne, ale, ale to poza tym nie mam uwag, absolutnie. Ja Lamberta lubiłem kiedyś, bardzo lubiłem kiedyś, ale przyznam w ogóle tak ze zdziwieniem to stwierdziłem, że ja chyba nie wiem, ze 20 lat nie widziałem filmu z Lambertem i to tak trochę dla mnie szokujące było, bo to takie trochę momentami tandetne to aktorstwo było w tym filmie. Nie wiem, czy, czy, czy cała jego filmografia tak wygląda czy to po prostu ten film. E, ale też też te, te nie mam jakich, jakichś dużych zastrzeżeń. W ogóle teraz się zdziwiłem, bo nawet nawet nie zarejestrowałem tego tutaj. Gra David Cronenberg, e, księdza, e, w tym filmie. Przynajmniej według IMDb, bo ja nie pamiętam tej sceny z... Mhm. Sceny z tego filmu? Kronenberg gra księdza i w ogóle to też jest w sumie ciekawa rola, bo mamy właśnie postać duchownego, który mówi mężczyźnie, którego syn zginął w wypadku jakiś czas temu, że Bóg go kocha. A rzeczywiście, I no, no. Wiadomo, no. że to jest taki trochę tani melodramat, ale mnie to też kopnęło dość mocno. To było takie. A, poruszające. I ta reakcja w sumie, tak jak ogólnie to aktorstwo, znaczy, wiesz co, ono jest specyficzne, ono jest trochę kiczowate, może jakby je tak przeanalizować, ale w tej konkretnej produkcji ono mi pasowało totalnie. I te jego właśnie reakcje emocjonalne, czy znowu to takie odrętwienie czasami, takie wycofanie, e, aż jakaś ala socjopatia może momentami, te takie wpadki, jak na przykład, e, nie wiem, facet nie śmieje się z żadnego dowcipu, a w którymś momencie chce udawać śmiech i śmieje się do tragicznej historii, nie do dowcipu. <śmiech> czy teraz ja się śmieję, to w filmie to jest takie, po prostu, że zatyka nas trochę. To fajnie pasowało, tak mi się wydaje tutaj. Znaczy, no to z Największą zaletą, wydaje mi się, tego filmu jest to, że on widać, że jest przemyślany, że to, to co ty wspomniałeś, że tutaj jest wiele y, takich y, no, drobnych tych zaskoczeń, że to się nie opiera na jedynym twiście, a nawet kiedy już ten główny twist związany z tożsamością zabójcy wychodzi na jaw, to przecież ja się nawet na tym złapałem, że to nie wiem, zostaje nam prawie godzina filmu i trochę byłem ciekaw, jakby czym oni wypełnią jeszcze te tam 40 mm -hmm. minut na przykład, czy tam godzinę, które, która nam zostanie, a okazało się, że tutaj scenarzyści mieli pomysł, jak to, jak to rozegrać i to Naprawdę potrafiło u, u, utrzymać moją uwagę do końca i pod tym kątem naprawdę porządnie, porządne, solidne kino rozrywkowe. Hmm. Aczkolwiek też na końcu to już balansuje. Tu się robi dramat sądowy, tu się robi, nie wiem, jakiś dzień szakala, gdy on y, y, y, przebiera się za, za kogoś i, i, i tam gdzieś wędruje. Ale, ale, ale ogólnie zgadzam się, to jest fajnie wypełnione do końca. Podobał mi się też wygląd mordercy, chociaż jest go mało. Hmm. No i jeszcze właśnie a propos tej konstrukcji, to mamy sporo takich scen, które do mnie jakoś tam trafiły. Nie tylko jeżeli chodzi o same twisty, ale też w gruncie rzeczy Jakieś emocje, bo mamy fajne zwroty akcji z nagraniem i próbą dojścia do tego, kto przygotował taśmę od mordercy, mamy właśnie ten zwrot akcji z tym, że rodzina naszego detektywa jest w bezpośrednim zagrożeniu i tak dalej, i tak dalej, czy że właśnie ten sprawca został złapany, potem znowu, że może uciec i tak no, dużo tego jest i dlatego to napięcie się utrzymuje? Ale oprócz tego, jeszcze ten film całkiem dobrze pozwala empatyzować z bohaterami. Mamy na przykład tutaj postać policjanta, dla którego policja jest całym życiem, tak? Życie zawodowe jest wszystkim, co ma aktualnie. Jest starym kawalerem, który z coraz większą desperacją szuka partnerki, i nagle się okazuje, że na skutek pewnych wydarzeń on ma zostać przykuty do wózka, tak? Ma stracić nie tylko sprawność fizyczną, ale przede wszystkim pracę, sens życia, no i w kontekście poszukiwania partnerki, no to też dostaje po prostu nóż w plecy. A po chwili jeszcze y, ta cała sprawa robi się chora, bo coś, no mamy kolejny zwrot akcji, tak? I to się robi naprawdę poroniona historia z tego wszystkiego. I powiem Wam, że ja przy monologu w szpitalu, y, gdy właśnie dwóch Panów rozmawia, to no poruczałem się prawie, bo tak mnie to ruszyło. Mm, nie, to ja nie mam takich odczuć, ale ty, ty ryczysz na co drugim filmie, więc <grywia> no trochę coś w tym jest ale dla mnie ten wątek też był w porządku, no moglibyśmy tutaj wszystkie te wątki analizować, bo to jest po prostu w porządku film, no tak jak mówię, przemyślany, nieźle skonstruowany, dobrze zagrany, nie jest to nic wielkiego, nic jakiegoś przełomowego, epokowego, ale naprawdę, no, jeżeli na ten wielkanocny czas będziecie szukać porządnego horroru, to ja nie wiem, czy to nie jest najlepszy z tych wszystkich filmów, które dla Was do tej pory omówiliśmy, bo on jest mocno wielkanocny, rozgrywa się w tym okresie wielkanocnym. No i tak jak słyszycie, bawiliśmy się na nim dobrze. Wszyscy go pozytywnie oceniamy. I a propos jeszcze tego, że to horror świąteczny, to moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze wykorzystano całą tę symbolikę Wielkiego Postu. Właśnie nie tyle nawet samej Wielkiej Nocy, bo nie mamy tutaj nie, króliczków, kurczaszków, tego typu rzeczy, co kwestie przygotowania się na ten dzień, bo nasz detektyw Prat Home musi zastanowić się nad swoim życiem, przejść pewnego rodzaju wewnętrzną przemianę, musi coś stracić, tak, by odbudować relacje z żoną, z kolegami, z pracy, by odzyskać wolę życia, by zdystansować się od utraty dziecka. I no to wszystko tutaj właśnie w kontekście chorego świątecznego, tak przedwielkanocnego, moim zdaniem wypada bardzo dobrze i to jest kolejny plus dla tego filmu. Tak, tego nie odebrałem w trakcie seansu, ale spoko, masz rację. Przy czym no, zgadzam się zarówno z jednym moim rozmówcą, jak i z drugim. To jest dobry film wielkanocny, to ma w sobie bardzo dużo Wielkiej Nocy, nawet jeśli nie będziemy analizować tego tak głęboko jak Krzymas. no to sama motywacja mordercy, to co go napędza, jego cel, to do czego on dąży i, i co wykonuje przez cały film, jest bardzo silnie związane z Wielką Nocą, co zresztą pada z ekranu bezpośrednio. No dobrze, to myślę, że wyczerpaliśmy już temat obu filmów i powiedzieliśmy wam wszystko o stygmatach i odkupieniu. A teraz cóż, no z okazji zbliżającej się Wielkiej Nocy. Życzymy Wam, aby ani Cotton Tail, ani Rotten Tail, ani inny Banymen nie odwiedzili Was przy wielkanocnym śniadaniu, by Wasze święta nie przypominały tych z segmentu antologii Holidays, czy z jakiegoś innego Into the Dark, a więc po prostu pogodnych, zdrowych, radosnych świąt, Wielkiej Nocy, dobrego humoru w poniedziałkowy poranek, ale i też wieczór, no i wieczorem może jakiś horror, jak tak, no bo trzeba korzystać z czasu wolnego, ogólnie w imieniu Nekro i Konglo, wesołych świąt. No, dziękujemy za dzisiejsze nagranie wesołych świąt. Ja również bardzo dziękuję i życzę wszystkim wesołych świąt i nie mogę się doczekać e, następnego roku, bo już odetchnąłem od tej całej e, niszy filmowej i z przyjemnością do niej powrócę. Oj tak, trzymamy kciuki za na 4. Tak jest, tak jest, wszyscy. No, trzymamy. <śmiech> A poza tym, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, kolejnym nagrodzonym pokaści. Cześć. Cześć. Co robisz? Szukam. A czego? Córki. Na fejsie Ucast? Masz z tym jakiś problem? W sumie to nie.